Akt trzeci. Scena przedstawia ten sam pokój. Ranek, story podniesione, szare światło dnia zimowego. Pod niezapalonym piecem drzemie na stołeczku niskim Hanka, owinięta w chustkę czarną. Za podniesieniem zasłony słychać wicher łopoczący o szyby. Chwila milczenia. Słychać tylko, jak Hanka oddycha ciężko i od czasu do czasu jęczy. Jezus. Drzwi otwierają się. Wchodzi cichutko Mela w barchanowej spódniczce białej, koszulce i narzuconym na plecy barchanowym kaftaniku. Włosy ma rozpuszczone. W rękach półka i karnuszek z kawą. Chwilę waha się. Biegnie do drzwi sypialni małżeńskiej, słucha, wreszcie wraca, pochyla się nad Hanką i delikatnie, ostrożnie budzi ją. Scena pierwsza. Mela, Hanka, później Hesia. Andziu, Andziu, zbudź się. Ha? Co? Zbudź się, moja biedna Andziu. A, to wielmożna panienka. Ja zaraz po mleko. Trze oczy. Nie, nie. Ty już teraz nie pójdziesz po mleko. Już kucharka przyniosła. Ja się śniadaniem zajęłam. A wielmożna pani? Mama słaba. Leży. Masz trochę kawy. Napij się. I bułkę zjedz. Hanka przypomina sobie. A, tak, tak, zapomniałam. Teraz już wiem. Zaczyna płakać. O Jezu, Jezusiczku. Czego płaczesz? Teraz wszystko na najlepszej drodze. Najgorsze przeszło. Już mamcia wie o wszystkim. Nie chcę pozwolić, ale musi. Tylko teraz ty i Zbyszko musicie być stałymi i przemóc wszystko swoją miłością. Mama sama będzie wzruszona. Ja pójdę w piecach palić. Nie, nie, daj spokój. Lepiej, żeby się do niczego nie mieszała. Bo jak zaczniesz znów być służącą, to będzie jeszcze gorzej. Siedź tu spokojnie i czekaj, co będzie. A pielizna niezmaglowana. Nie turbuj się. Teraz się przyjmie pokojową i ona już za ciebie to wszystko zrobi. Ty teraz jesteś narzeczona Zbyszka, to przecież nie możesz chodzić do magla ani w piecach palić. Pij kawę, moja złota. Dziękuję, panience, nie mogę. Mnie tak od tego wczorajszego, że aż no, aha, obciera nos. O Jezu, Mela przykuca przed nią. Moja Andziu, ja wiem, że to przykre przejście, ale to trudno. Zobaczysz, że jeszcze będziesz bardzo szczęśliwa ze Zbyszkiem. Ubierzesz się inaczej, natrę ci ręce gliceryną, nauczę ci ładnie pisać, nie będziesz nic robić. Eh, eee, gnić bez roboty. Ha, będziesz mieć inne zajęcie. Potem ja będę zawsze z tobą i przy tobie. Ja za mąż nie pójdę, bo ja nie mam zdrowia, a mamcia mówi, że z, do za puścia to trzeba mieć końskie zdrowie. I właśnie chciałam ci powiedzieć, że... Co do tego jakiegoś dziecka, coś ty mówiła, a co ja nie rozumiem, to jeżeli ty już byłaś zamężna i boisz się, że niby podobno mężczyźni niechętnie się żenią z wdowami, co mają dzieci, to nie bój się. Ja się tym dzieckiem zajmę. Wychowam. A co by mi mamcia dała na wyprawę czy na posag? to dla dziecka oddam. Ja sobie tak umyśliłam dziś w nocy. Ja chciałam iść do klasztoru, bo tam cicho i tak miło musi być za murami, jak dzwonek rano dzwoni w maju. Ale przecież i na świecie można mieć ciszę. I wolę się dla ciebie poświęcić. No jedz bułkę, jedz. A ty za to musisz być dla mnie bardzo dobra i mówić do mnie Moja złota, dobra, kochana Melu, no powtórz. Co też panienka, co też panienka. Mówi Melu. A ja tobie, Andziu. Kiedy jechanka? Nie, jak zbyszkowa żona, to Andzia. Hesia. Wpada w jednej pończoszce, skacze na jednej nodze. Pycha. Dziewiąta blisko, w domu cisza. Pensja się wściekła na dziś. Pycha. Cicho, mancia chora. Dziś cały dom chory. Nikt nie idzie do roboty, tylko tatko, naturalnie. Do Hanki. Cóż ty? – Belsu? – A, hi-hi, serwis w Hesiu, jakże tak można? – Cóż ty to na serio bierzesz? Przecież to cała komedia. Gzy, nic więcej. – Hu, zimno tu, w piecu nie palą. – Co to są zaburzenia familijne? – nagle siada przy Hance. – Powiedz, czy ty pierwsza zaczepiłaś Zbyszka, czy on ciebie? – Że też się panienka Boga nie boi. – O! Już się nauczyłaś Boga wzywać nadaremno, jeszcze do naszej familii nie należysz. Hihihi. Hi, – hi. Czy ty sobie wyobrażasz, ciućmo jedna, że się Zbyszko stało naprawdę ożeni? Hanka płacze. – Hesiu, nie lepiej przykrości. – Ale nie, nie. – Przyobiecuję być nawet dróżką i powieść do ołtarza uroczą oblubienicę. Patrz, mela, jak mi nogi urosły od wczoraj. – Zaziębisz się.